View. Okazyjnie tani, duży murowany dom, dwie pełne łazienki, wykończony basement, dębowe podłogi w całym domu, nowe okna, duża, nowoczesna kuchnia, boczna, spokojna ulica, bardzo dobry dystrykt szkolny. Nie przegap tej wspaniałej okazji. Zadzwoń, zobacz, kup 847-647-4000, 847-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.pl.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 Z rynku nieruchomości. Wzrost sprzedaży nowych domów w listopadzie. Samotne kobiety są nadal w niekorzystnej sytuacji. Czy wpływ podwyżki stóp procentowych rezerwy federalnej na rynek nieruchomości będzie minimalny? Podmioty sponsorowane przez amerykański rząd porzucają rolę Scroogea na czas świąt. Negatywne nastawienie kredytodawców hipotecznych po wyborach. Sprzedaż nowych domów jednorodzinnych w USA wzrosła w listopadzie o więcej niż prognozowano. Zdaniem Departamentu Handlu sprzedaże nowych nieruchomości wzrosły w październiku o 5,2%, co stanowi sezonowo dostosowane temporoczne na poziomie 592 tysięcy domów i najwyższy wynik od 4 miesięcy. Nowe domy jednorodzinne stanowią zaledwie około 9,5% całkowitej sprzedaży domów w USA. Listopadowe sprzedaże odnotowały bardzo dobre wyniki, pomimo, rozczarowującego raportu dotyczącego liczby nowych budów, w tym właśnie miesiącu, które spadły bardziej niż oczekiwano. Samotne kobiety odpowiadają za około 17% zakupów domów. To ponad dwukrotnie więcej niż samotnych mężczyzn. Jednak jak donosi Christian Science Monitor, samotnym kobietom nadal trudniej jest nawigować po ścieżce prowadzącej do posiadania domu na własność niż mężczyznom. Głównym powodem jest różnica w poziomie dochodów kobiet i mężczyzn. Lori Goodman, starsza ekonomistka w Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, powiedziała o gazecie Monitor, cytuję, w wielu przypadkach kobiety prezentują się gorzej pod względem liczb, a kredytodawcy boją się brać jakiekolwiek czynniki kompensujące pod uwagę. Koniec cytatu. Eksperci mówią, że, cytuję, rozwiązanie tego problemu jest kluczem do długoterminowego rozwoju rynku realnościowego. Koniec cytatu. Rezerwa federalna poniosła wreszcie stopy procentowe. Czy może to stanowić zagrożenie dla rynku realnościowego? Dyrektor Generalny Peebles Corporation powiedział w rozmowie z CNBC, że nie. Jednak zastępca dyrektora ds. badań w Sequential Financial Group twierdzi, że obecnie większym problemem jest wkład własny, zwłaszcza dla początkujących nabywców. Oczywiście decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych nie ma bezpośredniego wpływu na oprocentowania kredytów hipotecznych, które w rzeczywistości zaczęły rosnąć na kilka tygodni przed jej podjęciem w grudniu. Nigdy nie jest dobry czas, żeby zmierzyć się z eksmisją, ale przynajmniej w czasie świąt Freddie Mac i Fannie Mae zapowiedziały moratoria na eksmisję. Fannie Mae zawiesiło działania wobec właścicieli domów jednorodzinnych pomiędzy 19 grudnia a 2 stycznia. Ogólnokrajowe zawieszenie eksmisji przez Freddie Mac zakończyło się 3 stycznia. Mimo wstrzymania tych działań na okres świąteczny, nadal prowadzono inne procesy administracyjne związane z przejmowaniem nieruchomości przez banki. Nowe badanie pokazuje, że kredytodawcy hipoteczni są pesymistycznie nastawieni wobec popytu na kredyty hipoteczne w najbliższej przyszłości. Można za to winić rosnące po wyborach oprocentowania. Jak wynika z przeprowadzonego przez Fannie Mae w czwartym kwartale badania nastrojów kredytodawców hipotecznych, udział kredytodawców spodziewających się szybkiego wzrostu popytu na kredyty hipoteczne na finansowanie zakupu domu był najniższy lub blisko najniższego poziomu, jaki i kiedykolwiek się notowano dla tego badania. Zdaniem większości z nich oprocentowania kredytów nie są korzystne dla wzrostu. Główny ekonomista Fannie Mae uważa, że stopy procentowe mogą się stopniowo rozluźniać w najbliższych kwartałach, cofając oczekiwany spadek liczby kredytów hipotecznych. Jednak w międzyczasie kredytodawcy stoją przed czymś, co nazywają największym wyzwaniem biznesowym ostatnich czasów. Uwaga poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach.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 Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! This is AM1030 WNVR Vernon Hills, Chicago and AM1300 WRDZ LaGrange, Chicago. Polskie Radio, Chicago. Słuchajcie radiowego magazynu Posiadłość.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 Uwaga, uwaga, wielka okazja tygodnia. Nowo zgłoszony do sprzedaży duży luksusowy dwupiętrowy dom na północno-zachodnim przedmieściu, gdzie szkoły plasowane są w 5% najlepszych szkół w naszym stanie. 3000 stóp powierzchni, 4 sypialnie, loft, 2,5 i pół łazienki, osobna jadalnia, pokój rodzinny, olbrzymie okna, nowy dach, pełny basement, patio, hot tub. Dom stoi przy bocznej spokojnej ulicy. W szesnastoletnim osiedlu, blisko głównych dróg i autostrady. Wystarczy 11 tysięcy pierwszej wpłaty. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847 647 4000. Dzwoni już teraz. 847 647 4 i 3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 847 647 4 i 30 847 647 4000 Radiowy magazyn posiadłość Dowiedz się jak sprzedać korzystnie radiowego magazynu posiadłość wiadomości z rynku nieruchomości wyniki ankiety kariera w nieruchomościach jest jedną z najbardziej satysfakcjonujących wzrost zaufania budowniczych i co dalej przyszłe stopy procentowe powodem niepokoju wśród wielu nabywców Przystępność cenowa na najniższym poziomie od 8 lat. Zamknięcie transakcji trwa dłużej. Szukasz satysfakcjonującego zawodu. Według LinkedIn kariera w nieruchomościach jest właśnie tym, czego szukasz. Z danych na stronie internetowej badania satysfakcji z pracy, sondażu przeprowadzonego wśród tysięcy specjalistów z branży, wynika, że 75% z nich twierdzi, iż praca sprawia, że czują się bardzo lub całkowicie spełnieni. Jedynym zajęciem, które radzi sobie lepiej w badaniu LinkedIn jest kucharz. Zaufanie firm budowanych wzrosło w listopadzie w wyniku powyborczego optymizmu. Felietonistka z The Wall Street Journal, Veronica Dagger, powiedziała na kanale Fax Business, że silniejsze zaufanie budowniczych to bardzo dobra wiadomość, ale to tylko połowa sukcesu. Jej zdaniem sporo jest pozytywnego nastawienia. Oczekiwanie na wzrost oprocentowań kredytów hipotecznych w 2017 roku napędza coś, co jeden z ekspertów nazywa wyścigiem do mety. Mitch Russell, partner Price Waterhouse Coopers powiedział, że nie niepokoi nas grudniowa podwyżka stóp procentowych rezerwy federalnej, ale to, co nas czeka w nowym roku. Jak powiedział stacji Fact Business, przystępność cenowa pozostaje problemem, ale konsumenci, którzy kupują, są bardzo optymistycznie nastawieni do perspektywy wzrostu wartości. Obecnie domy w całych Stanach Zjednoczonych są mniej przystępne cenowo niż kiedykolwiek wcześniej od 2008 roku. Wskaźnik przystępności cenowej domów w czwartym kwartale przygotowany przez Atom Daira Solutions pokazuje, że przystępność cenowa na niemal 30% rynków w kraju jest obecnie niższa niż normy historyczne. Rok temu liczba ta wynosiła 13%. Jednak na jednym na pięć rynków przystępność cenowa uległa w czwartym kwartale ale poprawie w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2016 roku proces zamknięcia transakcji kupna od momentu podpisania umowy do jej zakończenia wydłużył się. Według danych Krajowego Związku Realnościowców średni czas zamknięcia transakcji w listopadzie wynosił 41 dni. Rok wcześniej było to 36 dni. Krajowy Związek Kralnościowców nazywa ten dłuższy czas oczekiwania na zamknięcie nieoczekiwanym, ale zauważa, że wydłużenie tego okresu jest spowodowane wdrożeniem jesienią 2015 roku przepisu o konieczności ujawniania informacji hipotecznych. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 Tomasz Dudziński i wszyscy jego współpracownicy znają się na rzeczy. BIEGA!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 Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut.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 647, 4000, 847 647 4, 847 44000. 4, i 30. a w internecie posiadłość krop.COM. Słuchacie radiowego magazynu posiadłość.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 nic nie kosztuje. zadzwój do nas, a przekonasz się, że to było najlepsze posunięcie w tym roku. 847-647-4000 847-647-4000 Illinois Star Realtors. Zapraszamy. Radio 1030 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. CoreLogic prognozuje rozwój rynku nieruchomości w 2017 roku. Milenialsi przeprowadzają się do samego serca Ameryki. Trzy główne powody, przez które można nie dostać kredytu hipotecznego. Nadchodzą problemy z nieruchomościami dla starszych Amerykanów. Z Zdaniem Franka Notafta rynek realnościowy w 2017 roku czeka wzrost gospodarczy. Wiceprezes i główny ekonomista CoreLogic identyfikuje pięć trendów na rynku w 2017 roku. Jego zdaniem wzrost gospodarczy będzie podwyższać oprocentowanie kredytów hipotecznych, podczas gdy liczba domów na wielu rynkach na sprzedaż pozostaje na niskim poziomie. W filmie video przygotowanym przez CoreLogic Frank Notaft mówi, że ceny domów będą nadal Rosły, ale być może w nieco wolniejszym tempie. Uważa on również, iż ograniczone zostaną zachęty związane z refinansowaniem, a kredytodawcy będą utrzymywać ryzyko kredytowe na niskim poziomie. Z październikowego raportu Millennium Tracker przygotowanego przez Feni May wynika, że bardziej przystępna cenowo-środkowa Ameryka przyciąga rosnącą liczbę nabywców domów z pokolenia Millennium. Na szczycie listy miast popularnych wśród tych kupujących jest Minneapolis. Filadelfia jest na drugim miejscu, ale zaraz za nią wracamy na środkowy zachód, ponieważ St. Louis, Chicago i Detroit zamykają pierwszą piątkę największych obszarów metropolitarnych, które upodobali sobie milenialsi. Ostatnie miejsce na liście popularności zajmuje Miami, Los Angeles, San Francisco, San Diego i tampa na Florydzie. Z najnowszego badania wynika, iż istnieją trzy główne powody, dla których wniosek o kredyt hipoteczny może zostać odrzucony i wszystkich trzech można uniknąć. Rezerwa federalna odkryła, że najważniejszym powodem odrzuceń jest zbyt wysoki wskaźnik zadłużenia do dochodu. Powód numer dwa to problemy z historią kredytową i niskie oceny FICO. I trzeci najczęstszy powód odmowy udzielenia kredytu to obawa o to, czy nieruchomość jest warta tej inwestycji. Rynek realnościowy w USA może być nieprzygotowany na coraz starszą populację. Jak wynika z najnowszego raportu Wspólnego Centrum Studiów Mieszkaniowych Uniwersytetu Harvarda, obecny rynek może nie być przystosowany do obsługi zapotrzebowania na niedrogie i przystępne cenowo domy. Przewiduje się, że do 2035 roku ponad 1 piąta Amerykanów będzie mieć co najmniej 65 lat lub więcej, a na czele 1 trzeciej gospodarstw domowych będzie stać osoba w tej grupie wiekowej. Z raportu wynika, że kraj będzie potrzebował innowacyjnych podejść w odpowiedzi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 Magazyn radiowy posiadłość 8476474000 Internet posiadłość.com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 4 i 3 zera. O uwagę prosimy osoby poszukujące taniego kondominium w Des Nowe i jedyne na rynku w tej okolicy. 1200 stóp powierzchni. Dwie duże sypialnie. Dwie pełne nowe łazienki. Duża, nowa kuchnia. Pralka i suszarka w mieszkaniu. Uwaga! Ogrzewanie, centralne ochładzanie, gaz i ciepła woda wliczona do niskiego asesmentu. Drugie piętro w trzypiętrowym budynku. Bardzo niski podatek. Prywatny parking. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 5000 wkładu własnego. Nie czekaj! Dwoń po szczegółowe informacje. Już teraz. 847, 647, 4000. 847, 647, 4000. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847, 647, 4000. 847, 647, 4 i 3 zera.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 dzwoni już teraz. 847-647-4000. 847-647-4000. Nie czekaj. Dzwoń już teraz. 847-647-4000.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 847, 647, 4 i 30. 847, 647, 4000.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 Z rynku nieruchomości. Kulawe kaczki kongresu. Czy pomogą? Więcej kredytodawców twierdzi, że warunki udzielania kredytów hipotecznych uległy rozluźnieniu. Obszar BEI ulega ochłodzeniu. Liczby związane z bogactwem kapitałowym rosną. Fanny i Freddy powinny zostać sprywatyzowane. Za kilka tygodni swoje urządowanie rozpocznie nowy kongres. Ale co do tego czasu może zrobić administracja, która kończy swoją kadencję na Kapitolu? Co mogłoby wpłynąć na rynek nieruchomości? Jamie Gregory, zastępca głównego lobbysty na rzecz Krajowego Związku Realnościowców powiedział, że większość uwagi kongresu będzie skupiona na budżecie i utrzymaniu finansowania rządu. Inne sprawy zajdą na dalszy plan. Felietonista zajmujący się nieruchomościami Kenneth Harney jest być może nieco bardziej pesymistyczny. Jak pisze ustawodawcy wykazują niewielkie zainteresowanie przedłużeniem niektórych wygasających ulg podatkowych, w tym umorzeniem zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych dla właścicieli mających problemy finansowe, podpisami aktualizujących z tytułu ubezpieczeń kredytów hipotecznych i odliczeniami na zakup okien energooszczędnych lub innych ulepszeń. Obecnie więcej amerykańskich kredytodawców hipotecznych uważa, że coraz łatwiej jest uzyskać kredyt hipoteczny. Genworth Mortgage Insurance przeprowadziło ankietę wśród dyrektorów z branży, która wykazała, iż podczas gdy 50% uważa, że standardy kredytowe są nadal zbyt restrykcyjne, to liczba ta spadła w porównaniu do 61% dyrektorów, którzy twierdzili tak samo w podobnym badaniu dwa lata temu. Rohit Gupta, prezes i dyrektor generalny Genworth, mówi, że dane z badania są spójne z naciskiem branży na poprawę dostępu do kredytów dla większej liczby nabywców domów gotowych do zamieszkania. Przyznaje on również, że jest jeszcze dużo do zrobienia w tym zakresie. Rynek nieruchomości mieszkalnych w obszarze Bay wreszcie spowalnia. Nowe dane pochodzące z serwisu informacyjnego Property Radar wskazują, że w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2016 roku sprzedaże domów w regionie spadły o 10% w ujęciu rok do roku, a tempo w jakim ceny rosną spowolniło. Medline Schnapp, dyrektor firmy do spraw badań gospodarczych, powiedziała gazecie San Jose Mercury News, iż patrząc w przyszłość, uważa ona, że, cytuję, nadal będziemy doświadczać powolnych sprzedaży i wzrostu cen, ale w znacznie wolniejszym tempie, dopóki nie nastąpi dostosowanie cen lub nie pojawią się nowe zapasy na rynku. Koniec cytatu. Zgodnie z nowymi danymi Atom Data Solutions, prawie 1 czwarta wszystkich właścicieli domów, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne, jest obecnie uważana za bogatych kapitałowo. Liczba właścicieli domów, którzy posiadają co najmniej 50% kapitału w swoich domach wzrosła w trzecim kwartale o 2,6 miliona w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Oznacza to, że ponad 13 milionów amerykańskich właścicieli domów jest teraz bogatych kapitałowo. Według Atom pięć stanów, w których właściciele nieruchomości mają największy kapitał, to Kalifornia, Floryda, Teksas, Nowy Jork i Pensylwania. Kandydat prezydenta-elekta Donalda Trumpa na sekretarza skarbu mówi, że nadszedł czas, aby sprywatyzować Fannie Mae i Freddie Mac. W wypowiedzi dla Fax Business Steven Mnakin powiedział, iż prywatyzacja tych dwóch podmiotów sponsorowanych przez amerykański rząd będzie priorytetem dla nowej administracji. Obie firmy są pod kontrolą rządu federalnego od chwili, gdy otrzymały dofinansowanie w czasie kryzysu finansowego. Dzień.